To są informacje polskiego Radia 24. Ormus albo Piekło Donald Trump stawia ultimatum Iranowi. To ręka wyciągnięta do samotnych i potrzebujących. W całej Polsce zorganizowano specjalne wielkanocne śniadania. Uprzejmość na drogach zwiększa bezpieczeństwo, przypominają eksperci, w dniu grzeczności za kierownicą. Minęła 11. Rafał Boguta, zapraszam. Jutro kończy się 48-godzinne ultimatum, jakie amerykański prezydent dał władzom Iranu. Jeśli nie odblokują cieśniny Ormus, Donald Trump zapowiedział, jak się wyraził rozpętanie w Iranie piekła. Zacięte walki w południowym Iranie, gdzie prowadzone były poszukiwania zaginionego członka załogi F-15, świadczą o tym, że wojna może wejść w bardziej radykalną fazę. Tymczasem Teheran pozostaje nieugięty i nie sygnalizuje możliwości zmiany swojego stanowiska. Przez Ormus w mijającym tygodniu przepuszczono jednostki znane za neutralne dla płac w Iranie, pływające pod banderami Japonii, Omanu i Francji. Msza Niedzieli Wielkanocnej na placu świętego Piotra. Po niej w południe papież wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa Urbi et Orbi dla Rzymu i całego świata. To pierwsze święta wielkanocne w kościele katolickim pod przewodnictwem nowego papieża. W Rzymie jest Paweł Pawlica. Od rana w stronę placu zmierzały tłumy. W tym gronie są również Polacy. Zabraliśmy ze sobą mamusię. Są z nami dzieciaczki i mój mąż. Tak rodzinnie? Tak, tak rodzinnie tak. przylecieliśmy. W... Jakie to przeżycie? Być tutaj dzisiaj w Niedzielę wieczorem? No takie głębokie, nawet spać już nie mogłam, żeby rano już szybko wstać. No takie takie przeżycie. Oczywiście dla katolików, także tych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra, ważna jest msza wielkanocna i przeżywanie świąt. Ale dzisiejsze orędzie papieża, pierwsze wieczorem, Leona XIV, przypomnę pierwszego papieża ze Stanów Zjednoczonych i w ogóle z Ameryki Północnej, w kontekście trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także kolejnych zapowiedzi bombardowań Iranu ze strony Donalda Trumpa i prezydenta Izraela nabiera szczególnego znaczenia. Z placu św. Piotra, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W kilkudziesięciu polskich miastach odbywają się świąteczne śniadania dla ubogich i potrzebujących. Jedno z takich wydarzeń organizowanych przez Fundację Wolne Miejsce rozpoczyna się w Warszawie. W stołecznej hali Expo jest nasz reporter Przemysław Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. Przemku, powiedz o co dokładnie chodzi w tej inicjatywie. Oto, aby nikt nie musiał spędzać Wielkanocy w samotności. Niestety, jak mówiła mi koordynatorka akcji Warszawskie Śniadanie bez samotności, Izabela Trojan, takich ludzi z roku na rok jest coraz więcej. Jest to dzień, w którym samotność dotyka ludzi najbardziej. Nie mają gdzie wyjść tego dnia. Sklepy wszystko mamy pozamykane. Przede wszystkim działamy przeciwko samotności. Na miejscu nie brakuje oczywiście potraw, bez których nie może się odbyć żadne polskie śniadanie wielkanocne. Obowiązkowo żurek z kiełbaską, z jajeczkiem, bez tego nie ma Wielkanocy. Sałatki, jajeczka, pisaneczki kolorowe czekają na naszych gości, przepyszne ciasta. W całej Polsce podobne akcje organizowane są w tym roku w 47 miastach. Wszędzie na zebranych czekają nie tylko tradycyjne potrawy, ale również wyjątkowa i ciepła atmosfera oraz okazja, aby dzielić się z innymi radością świąt Wielkiej Nocy. I tak jest m.in. Na, na śniadaniu świątecznym w warszawskiej hali Expo, skąd relacjonował Przemysław Lis. Wielkanoc w Kościele katolickim, a prawosławni świętują dziś wjazd Jezusa do Jerozolimy. To niedziela palmowa w tradycji ludowej nazywana wierbnicą. Wierni przynoszą do świątyni do poświęcenia gałązki wierzby ozdobione kwiatami i wstążkami idziemy z dziećmi szukać takich gałązek. Ozdabiamy wstążeczkami kolorowymi, bukszpanem, to co mamy w ogrodzie. To później jest takie powiedzenie Wierba bie, ne zabie, za tydzień im Każdego członka rodziny uderzamy symbolicznie tą palmą. Oczywiście ten dzień jest bardzo radosny. Ozdabiamy kolorowymi kwiatkami, koździkami. Dzieci też pomagają. Kwiaty. Trochę wstążki, a potem wieje wrata wierzbą. Stukamy lekko. Wierba wie, nie zabie, żeby w rodzinie były pieniądze, i szczęście i zdrowie. Prawosławni zmartwychwstanie pańskie będą świętować za tydzień. Uprzejmość kierowców zwiększa bezpieczeństwo na drogach, podkreśla psycholog transportu Ewa Odachowska. Z okazji dzisiejszego Dnia Grzeczności za kierownicą ekspertka podkreślała, że kierowcy z uprzejmością rzadziej dopuszczają się ryzykownych zachowań podczas jazdy. To są kierowcy, którzy przeżywają mniej stresu, to są kierowcy, którzy lepiej się czują w ruchu drogowym. Takie życzliwe zachowanie, takie proste gesty, które służą temu, żeby rozładować napięcie, one nie tylko służą temu, żeby zapobiegać konfliktom, ale także mają bardzo duży potencjał w utrzymaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzień Grzeczności za kierownicą jako pierwsi wprowadzili Francuzi w 2001 roku. Były informacje Polskiego Radia 24. Świąteczne przedpołudnie, w całym kraju ciepłe, choć wietrzne. W ciągu dnia na północy i zachodzie pojawi się natomiast front deszczowy i podmuchy silnego wiatru. Deszcz i burze spodziewane są też w centrum Polski. Na termometrach maksymalnie 14 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie, 18 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Tymczasem po wiosennej niedzieli nadejdą chłodniejsze dni. Według prognoz IMGW nadchodzący tydzień będzie chłodny i deszczowy. Możliwe są także opady deszczu ze śniegiem i przymrozki. I niech będzie piękna niedziela, 5 kwietnia dla wszystkich i wierzących i niewierzących. Zapraszamy do słuchania. Radio 24. Słowem wszystko. Głębia ostrości. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ta audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, chciałoby się powiedzieć, Andrzej Wajda będzie bohaterem audycji, ale to trochę inaczej, bo Andrzej Wajda i wystawa poświęcona spektaklowi teatralnemu Noc Czerwcowa była fotografowana przez Irenausza Sobieszczuka, który jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Witam Cię, Irku. Witam cię serdecznie. A na początku chciałem ci bardzo, bardzo podziękować za nasze ostatnie spotkanie, bo powiedziałem coś, co się bardzo wielu osobom podobało, że w życiu trzeba robić to, co się najbardziej lubi. A nawet, nie wiem, czy nie użyłeś słowa kocha i dzisiaj będziemy rozmawiać tak. o tym, żeby robić w życiu to, co się najbardziej kocha lub lubi. Ale z nami w studiu jeszcze Małgorzata Golińska, kuratorka wystawy. Witam Cię serdecznie Małgosiu. Dzień dobry. Mamy duet męsko-damski i między innymi o Andrzeju Wajdzie będziemy rozmawiać, bo rzeczywiście, tak jak Irek powiedział, gościł już w Studiu Polskiego Radia. Rozmawialiśmy dużo o jego twórczości. Tu pretekstem spotkania jest wystawa, która już za Wami, ale bardzo jestem ciekawa opinii o tej wystawie. I wystawa, która przed wami w Warszawie. Ta, o której mówię, która skończyła się niedawno, to wystawa Andrzej Wajda, Noc Czerwcowa. I ona miała miejsce w Radomiu, w takiej wspaniałej, wspaniałej przestrzeni, kamienica, deskurów, galeria, formaty. Rozmawiamy o Tobie, Irku z tobą dzisiaj i z kuratorką wystawy o temacie, który nie wydawał mi się nigdy tobie bliski. To bardzo ciekawe, że Małgosia wymyśliła taki projekt związany z fotografią teatralną Ponieważ my rozmawialiśmy wcześniej i ja cię znam jako fotoreportera, jako osobę jeżdżącą po świecie, robiącą zdjęcia w różnych zakątkach i na różnych kontynentach. A tutaj mamy fotografię teatralną, czyli taki temat, z którym bym cię nie łączyła a temat niezwykle ciekawy, poświęcony mistrzowi Wajdzie i jego pracy nad tym spektaklem Noc Czerwcowa, zapytam Ciebie, Małgosiu, skąd ten pomysł, żeby z tego olbrzymiego archiwum Irka wyjąć właśnie i pokazać nam tego typu pracy? Kiedy poznałam Irka i rozmawialiśmy na temat, na temat jego twórczości, to on był w trakcie odzyskiwania milionowych Archiwów z telewizji polskiej z wielu miejsc w Polsce. Bardzo mnie to zaciekawiło. Widziałam też jego fotografie, oryginalne fotografie. Fotografie w dużym formacie, 50 na 60 Irku, chyba to było. to było tak. I to były portrety. To były portrety osób które znamy z telewizji, osób wybitnych, osób, które są zasłużone dla polskiej kultury. No i podczas tej rozmowy okazało się, że Irek przez 30 lat dokumentował życie polskiej telewizji jako fotoreporter w prasowej agencji telewizyjnej. W tym najważniejsze wydarzenia medialne, festiwale, koncerty, spektakle i okazało się, że w swoim portfolio ma wybitne nazwiska. Krystynę Jandę, Jana Kobuszewskiego, Stanisława Tyma, Irenę Kwiatkowską, Hankę Bilicką. Kiedy zobaczyłam zeszyt, w którym Irak ma zanotowane nazwiska, które fotografował, ja o nie miałam. I zapytam mówię, Irku, kogo ty nie masz na tej liście? I tak. Irek tak mi powiedział, że z żalem musi przyznać, że nie ma Wisławy Szemborskiej i Czesława Miłosza. Także to jest archiwum niebywałe. I ponieważ mamy rok Wajdy, więc dla mnie naturalne było to, kiedy zobaczyłam, że również Wajdę już Mistrza Andrzeja Wajdę fotografował. To żeśmy to przepięknie połączyli. Irek wtedy poinformował mnie również o tym, że fotografował w teatrach sztuki, spektakle. No i to było takie naturalne połączenie i w międzyczasie znaleźliśmy tam wiele pereł, o których powie już Irek. No które właśnie. dotyczą tej wystawy. No niesamowite, bo, bo to historia niesamowita. Ty wspomniałaś, my poświęciliśmy całą audycję niedawno Irkowi i fotografowaniu tych osób znanych, ale nie spodziewałam się, że poświęciłaś jednak tak dużo czasu na jeden ze spektakli. Ja sądziłam, że to jest tak, że ty przychodzisz, masz zlecenie, robisz jedno, dwa zdjęcia, no powiedzmy, jedno, dwa zdjęcia do publikacji, robisz tych zdjęć więcej i idziesz do następnego projektu. Tu spędziliśmy Dużo czasu, wybraliście czy. Ty, Irku, wybrałeś zdjęcie takie bardzo symboliczne jako element y, wizualizacji wystawy, a mianowicie to jest puste krzesło reżyserskie z takim, rozumiem, jakimiś notatkami Andrzeja Wajdy i napisem, że jest to jego krzesło, krzesło puste. Opowiedz nam trochę, bardzo bym chciała, żebyś nas wtajemniczył w ten moment, Pracy nad ym, zdjęciami do nocy czerwcowej, które stały się potem kanwą yy, i zainspirowały Małgosię, żeby właśnie w tym ważnym roku te fotografie twoje pokazać, wyciągnąć z tego przepastnego archiwum, o którym już wiemy, że jest niezwykle bogate. Jak to było z tą nocą czerwcową? Może zacznę w ogóle od portretów Wajdy, bo wystawa jest składa się jakby z dwóch części. Pierwsza część to są portrety Andrzeja Wajdy wykonane w latach 96-2014 w różnych miejscach, z konferencji prasowych, z jakichś wystąpień Wajdy, z różnego typu takich właśnie jego wizyt w studiach telewizyjnych. Natomiast druga część pokazuje Andrzeja Wajdę jako twórcę, takiego reżysera w dynamice, w ruchu i ona jest podzielona jakby na dwie różne części do oglądania. Pierwsza to są portrety bardzo dużych formatów, czarno-białe w których się no, wydobywa wszystko to, co jest w człowieku charakterystyczne, te wszystkie rysy, zmarszczki, gesty. Natomiast druga część to jest kolor, bo to są kostiumy. To jest Iwaszkiewicz z tych lat powstania styczniowego, więc barwne i tam jest ten Wajda pokazany w takich dynamikach rzeczywiście, które występują w czasie reżyserowania takiego spektaklu. A więc tam gdzieś klęczący, kucający, ciągający ręce, schylający się nad kamerą, pouczający operatora, tego typu. Ją się ogląda o tyle fajnie, że to współgra z sobą. Inny jest Wajda w czarno-białej fotografii, inny jest w tej reżyserskiej nawiązałaś do tego krzesła. To jest zdjęcie, które pochodzi z konferencji prasowej pana Tadeusza. To krzesło Wajdzie to są zawsze. To tak zwane krzesło reżyserskie. Nikt nie miał prawa na nim nigdzie usiąść. Ono miało jego imię, nazwisko na oparciu. Było składane, więc łatwe do przeniesienia i to zawsze na każdym miejscu, gdzie ten Wajda był, to to krzesełko sobie tam stało. To jest takie symboliczne bardzo zdjęcie. Ja to nawet robiąc go wtedy nie miałem świadomości, że ono będzie takim symbolem. To jest też taki no, przypadek, że ten reporter musi mieć troszeczkę tego nosa i coś tam czasem. Jak nawet mi nie pasuje to też zrobić, bo może się przydać. To jest zdjęcie z tego typu myślenia mojego. Natomiast portrety, ja jestem sam szokowany jakością tych portretów. Proszę sobie wyobrazić, że to jest wszystko analogowa fotografia. Mało obrazkowa, wykonana rzeczywiście bardzo dobrym sprzętem, z świetnymi obiektywami nikonowskimi. Natomiast ona jest jakościowo według mnie rewelacyjna. To są powiększenia w formacie 90x60, gdzie widać każdy rys, zmarszczek, czy jakoś tam odrobinę zmianę na skórze. Ja jestem tam sam szokowany i to nie jest tylko moja zasługa i tych obiektywów doskonałych i aparatów tylko też technologii jakie w tej chwili istnieją i umożliwiających poprawę czyli nadanie im jeszcze lepszej jakości. Tutaj są od tego wybitni fachowcy. Naprawdę wybitnie ich podziwiam. Taki Darek Kanach to jest po prostu mistrz świata w tych dziedzinach. Jurek Łapiński od wydruków mistrz świata. To nie jest tylko autor w tej chwili, w tej chwili to jest Pracza cały odbiorowa. zespół ludzi, już nie hmm. mówię o Małgosi, to jest cały zespół ludzi, który pracuje nad takim produktem. To bardzo ważne, co mówisz, bo wraca się powoli, są fotografowie, którzy mówią, no tak, porzuciłem fotografię analogową, a teraz widzę, że ten negatyw zawierał tyle informacji, z tego da się zrobić coś więcej. Ze zdjęciami cyfrowymi jest różnie, oczywiście to zależy. Powiedzcie mi, jaka była recepcja? Bo... Tak powiedziałam o tym już wcześniej, że w Radomiu wystawa była pokazywana po raz pierwszy, Nowe Życie Moich Archiwów, jak ludzie, jak widzowie reagowali na te zdjęcia, na te formaty, na, na tą dokładność, ale równocześnie to połączenie, które chyba też ciebie Małgosiu uwiodło, takiego zmysłu reporterskiego, takiej reporterskiej czujności z artystyczną wrażliwością. To, to, to jest taki miks bardzo charakterystyczny dla Irka sztuka. Tak, zdecydowanie. Irek jest absolutnie e, ikoną portretu. E, robi przepiękne, e, przepiękne portrety. i Reporterskie, filmie, reporterskie mm -hmm. tak. Reporterskie mm -hmm. portrety. I w tych jego portretach są widoczne gesty, są spojrzenia. Te fotografie, te fotografie mają duszę i faktycznie ta pierwsza sala jest wypełniona przepięknymi portretami Andrzeja Wajdy. I co jest też perełką, są tam zdjęcia uśmiechniętego Wajdy, co jest absolutnie też rzadkością. W drugiej sali z kolei są zdjęcia z nocy czerwcowej i tu chciałam również powiedzieć o takich perełkach. Mianowicie Irek był jedyną, jedynym fotoreporterem, fotografem, który miał możliwość, miał możliwość zatrzymywania w kadrach pracy mistrza Andrzeja Wajdy nad tym teatrem telewizji. Andrzej, mistrz Andrzej Wajda robił ten teatr telewizji również w pierwszy raz. W, nowym, w nowej technologii. Tak Wchodziła wtedy taka formuła tak. robioną na jedną kamerę metodą tak jakby filmową. Taka nowa w 2000 rok 2000 był takim przełomowym gdzie bardzo dużo właśnie przechodziło z tych studyjnych na trzy kamery montaże na taki bardziej filmowy rodzaj produkcji. Myślę że ten Wajda też jest o tyle ciekawy dla mnie osobiście, że osoby, które były na tej wystawie, większość fachowców, wybitnych fachowców, fotografików, cały czas mnie podpytywa, czy to na pewno jest z małego obrazka, czyli z tego 24 na 36. Bo jakość naprawdę była tak wysoka że i dla nich ja to są fachowcy, to, to nie są przypadkowe osoby, to są fachowcy, oni się na tym znają. Także to była też dla mnie ogromna nauka i satysfakcja, że jednak jak coś jest bardzo dobrze zrobione, technicznie dobrze podpatrzone, w obecnych czasach można zrobić perełkę. Tak, to robi wrażenie. Te fotografie w tym dużym formacie, te portrety naprawdę robią wrażenie w tej galerii. Ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do, do tej drugiej sali i nocy czerwcowej, ponieważ bardzo ważnym elementem tej wystawy jest też fakt, że Wajda dopisał do tego teatru telewizji siódmą scenę. I tu, ponieważ spadkobierczynią po, po Jarosławie Iwaszkiewiczu jest jego córka, pani Maria Iwaszkiewicz-Wojdowska, więc pani Maria Iwaszkiewicz-Wojdowska wyraziła zgodę, żeby dopisać tą siódmą scenę. Wynikało to z tego, że sztuka noc czerwcowa jest sztuką dramatyczną, więc kończy się dramatycznie, mistrz Andrzej Wajda postanowił, że zakończy to filmową klamrą. I to też jest taka perełka. I co chcę dodać? Na tej wystawie również zobaczyć można e, zdjęcie, na którym właśnie jest Pani Maria i mistrz Andrzej Wajda. I już również e, ten moment e, złapał. To powiedz Małgosiu, jako kuratorka, e, kiedy będziemy mogli, bo rozumiem, że ta wystawa jest gotowa i pewnie będzie podróżować, ale na początku był radą. E, co kolejne? Jakie kolejne miasto macie w planach? E, w czerwcu już tę wystawę e, będziemy mogli zobaczyć w Centrum Kultury na Wilanowie. Ta wystawa również będzie prezentowana w Telewizji Polskiej i w Muzeum Fotografii w Janowie Lubelskim. To jest to, co mamy dzisiaj już zaplanowane i, i, i potwierdzone, natomiast oczywiście w najbliższym czasie będziemy Państwa informować o tym, gdzie jeszcze będzie można zobaczyć tę wyśmienitą wystawę, ale to jest tylko i wyłącznie początek, bo archiwa Renusze są ogromne, więc już 23 kwietnia wspaniała wystawa Ireneusza sobie szczuka, gesty spojrzenie pamięć w związku polskich artystów, fotografików. To było marzenie Irka. Do tego kuratorem tej wystawy jest wyśmienity, wspaniały Andrzej Zygmuntowicz i tu Irku powiedz. Tak, to trudny człowiek, super charakter, trudny człowiek bardzo wymagający, ale ja bardzo lubię współpracować z takimi ludźmi, którzy właśnie z jakiejś duszy artystycznej jeszcze coś tam wyduszą to według mnie ta wystawa się zapowiada świetnie, bo no to, że my mamy znanych tam ludzi, to jest jedno, ale to, że oni są w takich gestach, których my się nawet nie spodziewamy ich zobaczyć, to to jest drugie. I to myślę, że bardziej będzie fascynowało yy, ludzi oglądających, yy, że nie hasło, że to jest Hanka Bielicka, tylko to, co ta Hanka Bielicka robi. Albo, że nie to jest Kałużyński, a co ten Kałużyński robi. I to są te elementy, które myślę, że będą bardzo mi punktowały właśnie w ocenie tej wystawy. Bardzo, bardzo, bardzo wszystkich Państwa zapraszam. 23 kwietnia Galeria Duża Związku Polskich Artystów Fotografików, Plac Zamkowy 8. Chyba jesteś wzruszony, no, że, tak. że w tym miejscu twoje zdjęcia zostaną pokazane, bo ja ze zdumieniem zorientowałam się, że ty nie byłeś członkiem Związku Polskich Artystów to Fotografików. To się wydarzyło stosunkowo się niedawno. Się Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja już do tego Związku Artystów Fotografików startowałem w 1975 roku. Zawsze to było marzenie moje, miałem już jakieś nagrody, miałem wyróżnienia na konkursach artystycznych, miałem w Paryżu i w Wersalu medale i myślałem sobie, że a, to jest taki przeskok, do tego związku będę się starał dostać. Ale niestety się nie dostałem. Teczka z moimi pracami przerażała dwa lata i nie zapomnę tego, jak jeden z członków komisji yy, powiedział w ten sposób, że no tak, to są dobre, dynamiczne, fajne zdjęcia, ale my nie bardzo wiemy, czy pan umie operować światłem. Ja się nigdy w tej fotografii nie dostosowywałem do światła, bo raczej do tego co się dzieje, czyli do dynamiki, bo ja jestem reporterem. Do dynamiki jeśli światło było to było fajnie, jeśli nie było to mnie bardziej gest interesował niż to światło. Czyli ja nie kreowałem fotografii, ja ją podpatrywałem, realizowałem to do czego ja byłem przygotowany. I jeden z tych członków tej komisji powiedział, no wie pan, no bo trochę poczekajmy jeszcze, a najlepiej by było, jakby pan trochę pooperował światek, jakby pan spróbował akt zrobić. To były lata, połowa lat 75 była bardzo duża, młoda na robienie tego aktu. No i na tym się skończyła moja przygoda, z, ta wczesna ze związkiem. I później już wymyśliłem sobie ten cykl, nowe życie moich archiwów. Przez cztery lata to skanowałem te zdjęcia, wszystko do takich wartości jak potrzeba. No i zawsze sobie tak marzyłem. Ile razy nawet zdawałem do tego związku, żebym ja w tej galerii związkowej, tej dużej, mógł kiedyś mieć wystawę. I Trochę no... czasu minęło, ale masz tę wystawę. i. No, chyba będę miała, już teraz się Na pewno będziesz miał. Poza tym się bardzo cieszę, że no, będę mógł pokazać, że Fotografia taka, ta typowo reporterska, zrobiona z sensem, z głową, z dobrym obiektywem, z podpatrzeniem, może być też rodzajem sztuki. Bo jakoś tak ta ona się nigdy tak nie łączyła. No, sztuka to musi być wypracowana w pomysłach, nie wiadomo jakim podejściu. Ja to cenię, ale uważam, że ta fotografia, którą ja uprawiam, uprawiałem i wielu moich kolegów uprawia, jest także fascynująca, zwłaszcza dla takiego oglądacza prostszego, jakbym to określił. Może to złe określenie, ale takiego bardziej czytającego od razu tą bezpośrednią. Czytającego emocje, może tak, tak, tak powiedzmy, to, prawda? Od razu tą fotografię czyta. A jeszcze czarno-biała, tym bardziej mnie, no jakby właśnie wychowałem na tej czarno-białej fotografii, ona mnie utwierdza w tym. Ja widzę, jakie je jest w twarzach, w gestach, jak łatwiej wydobyć i jak łatwiej ukazać te wszystkie gesty. Ja, proszę Państwa, podzielę się takim osobistym doświadczeniem. Niedawno miałam okazję rozmawiać z Andreą Holzer, która jest szefową działu wystaw Takiej agencji Magnum, dosyć znanej w świecie fotografii, i ona opowiadała mi, jak rozmawiałam z wybitnym fotografem Eliotem Erwitem, który też był w Polsce, zdążył jeszcze być w Polsce, którego wystawa trwa teraz w domu spotkań z historią. I powiedziała mi Andrea, że bardzo, bardzo długo trwało, zanim namówiła Eliota Erwita do tego, żeby pokazał swoje kolorowe fotografie. On uważał, że czarno-biała fotografia i tutaj nawiązuje do twoich słów Irku, to jest fotografia, która jest ponadczasowa, która wydobywa tę szlachetność, która w sposób taki ograni ograniczając te elementy wizualne do czerni i do bieli i skali pomiędzy czernią a bielą powoduje, że to są wyjątkowe prace i takie są prace Irka i takie są prace przy okazji tu nocy czerwcowej. Zobaczymy, co zobaczymy w kwietniu w Związku Polskich Artystów Fotografików, ale rozumiem tę miłość do fotografii czarno-białej, bardzo, bardzo szlachetnego takiego momentu w fotografii, którego ty używałeś przez wiele, wiele Lat Używałem, ale muszę ci powiedzieć, zdradzę tajemnicę, że ta cała wystawa portretów w galerii to są zdjęcia przerobione z kolorów. Współczesna technologia na to pozwala. Mnie jako autorowi wolno to zrobić. I ja już dawałem taki przykład takim zdjęciem Andrzeja Wajdy, gdzie mu się scenariusz w okularach odbija, charakterystycznym. I ktoś mnie zapytał. No, no dobrze, a czy to kolorowe nie byłoby lepsze. A ja mówię, słuchaj, popatrz sobie teraz na to zdjęcie. Co Andrzej Wajda ma? Okulary ma, prawda? Obrączkę ma. Obrączka ma kolor złoty. Okulary mają oprawkę jakiś tam w kolorze buroszarym. Re, re, re, raz jest opalona ta twarz, raz jest nieopalona. Proszę sobie teraz wyobrazić, że kogoś, kto pierwszy raz patrzy na to zdjęcie, to co on zauważa? kolorowe wybijające się elementy, czyli obrączkę, okulary. On nie zwraca uwagi na element najważniejszy, na to odbicie. A jak popatrzy na czarno białe, to automatycznie jego wzrok idzie na twarz i on widzi ten tekst odbity w okularach. To jest taka... Odbiór jest według mnie inny takiego zdjęcia. Kolor... Ja nie mówię, że kolorowe zdjęcia też są często no, bardzo potrzebne, jeśli coś jest bardzo kolorowego. Też mogą wyraża, wyrażać jakieś symbole, jakieś wartości. Ale przy portrecie zwłaszcza uważam, że czarno-biała fotografia to jest wyjątkowa. No i proszę Państwa zapraszamy. Małgosiu, jeszcze raz termin i miejsce. 23 kwietnia. O 19.15 pewnie kwadras kwadrans akademicki, akademicki z Późniarski, Związek Polskich Artystów Fotografików, Plac Zamkowy 8. Kuratorem tej wystawy jest znakomity Andrzej Zygmuntowicz, a wystawa jest pod tytułem Gesty, Spojrzenie, Pamięć i tam również zobaczycie Państwo przepiękne fotografie. Ja pozwolę sobie jeszcze dodać, bo Irek tak mówi o, tych, o tym swoim reporterskim sznecie, ale to jest przede wszystkim, szanowni państwo, dokument. To była audycja Głębia Ostrości. Małgorzata Goliszewska, dziękuję ci bardzo Małgosiu za wizytę dziękuję w bardzo. studiu. I nieco wzruszony Ireneusz Sobieszczuk. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję i bardzo wszystkich zapraszam. Dziękujemy. Głębia Ostrości. Reklama. No to chyba już możemy. No możemy. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego zdrowych, wesołych i spokojnych świąt. Życzą Barbara, Barbara i Marian. Marian. No i tradycyjnie dziękujemy tym panom. I tym paniom z, z Media. Media Expert. Ostatnio ciągle czuję się pełno. Kiedy znów poczuję się jak dawniej? Pytaj swoją wątrobę. To może być znak, że nie domaga. Weź lek Essentiale Max. To najsilniejsza dawka w jednej kapsułce, która komórka po komórce przyspiesza regenerację wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości, jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella, Healthcare Poland Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku u wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max regeneruj swoje życie komórka po komórce. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 Reklamie Polskie Radio 24 Słowem Wszystko Święta Wielkanocnym w stanie Pana Jezusa, najważniejszy moment wiary chrześcijan. Takie odniesienie dla wszystkich ludzi, tak czy inaczej, wierzących czy sceptycznych, ale uczestniczących w tej przestrzeni w naszym kręgu kulturowym, cywilizacyjnym. Małgorzata Barta z witam. witam Państwa serdecznie. Zacznę od takiego zdania, które właściwie porządkuje spojrzenie na tajemnice zmartwychwstania, mocując je jako taki fundament wiary. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara, to apostoł Paweł napisał oczywiście i to jest takie odniesienie i punkt wyjścia do historii, którą dzisiaj też chcemy przywołać, patrząc na drogę wiary, sprawa Chrystusa. Taki tytuł można nadać też temu naszemu spotkaniu i tej rozmowie, a bierze się z książki amerykańskiego dziennikarza Listrobla, który jako ateista podjął próbę sprawdzenia, czy zmartwychwstanie rzeczywiście jest faktem, czy ta wiara jest próżna właściwie prawdę mówiąc, chciał udowodnić, że tak jest. Jako osoba niewierząca, niekoniecznie wrogo nastawiona, ale poprzez osobiste doświadczenie zmuszona trochę do odpowiedzi sobie na to pytanie, podjął takie zmagania. Swoje poszukiwania oparł na rozmowach z historykami, lekarzami, biblistami, traktując Ewangelię jako taki materiał do śledztwa. I na tej podstawie powstał także film The Case for Christ, pokazujący tę drogę od sceptycyzmu do zmiany spojrzenia. I właśnie przez historię przez jej kolejne etapy i pytania, które z niej się mogą rodzić. Spróbujemy dziś przejść wspólnie z gościem, którego teraz witam. Ojciec Marek Kotyński, redemptorysta, teolog, medioznawca, krytyk filmowy. Witam serdecznie. Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim słuchaczom. To ciekawa historia, sprawa Chrystusa opowiedziana oczywiście w doświadczeniu konkretnego życia, ale przełożona również na ten język filmowy. Przede wszystkim książka, a potem film, opierający się na faktach, jest dosyć, bym powiedział, przekonywujący, a mianowicie stawia problem poszukiwania Boga, zrozumienia tych tajemnic, w które się wierzy. To już Święty Anselm z Canterbury powiedział, filozof i teolog średniowieczny, że wiara potrzebuje zrozumienia, Fides Kwerens intellectum i to łacińskie powiedzenie właściwie no, wyznacza pewną drogę człowieka myślącego. Często ludzie sobie wyobrażają, że wiara to jest po prostu takie, no wierzę, że coś tam jest, prawda? Tak jakby to nie było oparte ani na rozumie, ani na faktach, ani na rzeczowych świadectwach, prawda? Chrześcijanie wierzą, że Chrystus żył przede wszystkim i są na to ewidentne dowody potwierdzone historycznie, często dużo bardziej niż to, że żył chociażby Napoleon, prawda, czy jak nawet w filmie, czy w książce jest podawane, dużo więcej jest dowodów na istnienie i prawdziwość Ewangelii niż na istnienie Iliady. Otóż te świadectwa pokazują, że wiara w Chrystusa ma swój fundament w rzeczywistości. W tym filmie, a wcześniej w książce, jest to pokazane, że na początku poszukujący człowiek chce udowodnić, że Chrystus w ogóle nie istniał, że to jest pewien mit. Potem stopniowo Listrobel chce pokazać, że, że może to chrześcijanie po prostu stworzyli tę opowieść o Chrystusie. Potem chce pokazać, że może Chrystus wcale nie umarł na krzyżu. Tylko stracił przytomność, a potem chodził i wyzdrowiał, i dlatego mówi się o zmartwychwstaniu. A rzeczywistość jest dużo bardziej głęboka, na tyle, że również, mimo że nikt nie widział samego zmartwychwstania, to fakty i świadectwa, które są zbierane, tak jak przy każdej postaci historycznej, bo Chrystus właśnie był postacią historyczną. Wszystko wskazuje na to, że one są tak bliskie samej śmierci i zmartwychwstaniu, że to wręcz niemożliwe, żeby było to po prostu czyimś wymysłem. I dlatego myślę, że ten film jest cenny, tak jak i książka, ponieważ idą krok po kroku i próbują zadać te pytania, które wielu ludzi sobie dzisiaj zadaje. Idziemy za tym rozumowaniem, które prowadzi List Robla do tego, że to nie jest tak, jak on myślał, że zmartwychwstanie jest po prostu faktem. Inną kwestią jest wtedy, kiedy z ciekawości albo też z pragnienia, żeby rzeczywiście zweryfikować swoją wiarę w odniesieniu do faktów podejmuje się takie wyzwanie i takie poznawanie, takie szukanie informacji, też badanie tego tematu. A inną jest wtedy, gdy ta tajemnica zmartwychwstania czy w ogóle istnienia Chrystusa, który zmartwychwstał jest w związku z tym kimś innym niż jakikolwiek wielki człowiek z naszej historii, wchodzi w pewien sposób bardzo osobiście w życie i ingeruje w to życie. Tak, no tak, od tego wszystko się zaczyna, ponieważ od czasu dziwnego uratowania ich córki, oni, zwłaszcza żona, zaczyna podchodzić osobiście, zadawać sobie pytania, których wcześniej sobie nie zadawała, albo raczej odłożyła je pomiędzy właśnie legendy. I dlatego zaczęła się interesować wiarą i dotarła do wspólnoty chrześcijańskiej, protestanckiej, która zaczęła mówić o tych rzeczach, o których ona nigdy nie chciała ani słyszeć, ani, ani wiedzieć. I dlatego ta jej droga sprawiła, że mąż poczuł się zazdrosny, że właściwie jakiś inny mężczyzna, czyli Chrystus, <grystus> zaczął zabierać one jemu tak jakby to była swego rodzaju zdrada duchowa, prawda? Co było oczywiście zaskoczeniem dla żony, że tak to przeżywa. I to sprawiło, że on chciał udowodnić żonie, że to, są, że to są bajki. Niech sobie ludzie wierzą w co chcą, tylko zostańmy my w tym spokoju i w tym układzie, w jakim znaleźliśmy. Przy czym trzeba powiedzieć, że on kochał tę swoją żonę i ona jego kochała. Dlatego ta sprawa stała się po prostu osobistą sprawą. To nie była sprawa po prostu intelektualnych poszukiwań. Powiedzmy jeszcze o Listroblu, kim on był, bo to, to nie była taka mało znana osoba, to był znany dziennikarz w Stanach Zjednoczonych, to są lata 80. czy 70. W każdym razie uznany, również nagradzany, mający też swoją pozycję w świecie dziennikarskim i tym medialnym, to też jest bardzo ważne odniesienie. Tak, on był dziennikarzem śledczym, a zatem to śledztwo, które prowadził, było takim rodzajem właśnie dziennikarstwa trochę jakby kryminalnego i dlatego ten film też się bardzo dobrze ogląda, czy ogląda się go w pewnym napięciu, również intelektualnym. To był człowiek, człowiek, który do dzisiaj żyje, który pracował w Chicago Tribune. To jest bardzo znany w Ameryce dziennik i on dla tego pisma robił takie artykuły śledcze, prowadził, zresztą widać to bardzo dobrze na filmie, kiedy on próbuje dojść kwestii związanych z ostrzelaniem pewnego policjanta. Za swoje artykuły otrzymał jedną chyba z największych, najwyższych nagród amerykańskich, nagrodę pulicera, a zatem jest to nagroda uznawana w całym i robiąca wrażenie i ten, że właśnie człowiek raptem bierze się za coś tak osobistego i coś tak bardzo niepodlegającego śledztwom dziennikarskim, kryminalnym zwłaszcza, jak sprawa Chrystusa. On oczywiście nie chciał się zaangażować, bardzo sceptycznie, w przeciwieństwie do jego żony, bardzo sceptycznie podchodził do kwestii istnienia Boga, do kwestii właśnie, a szczególnie zmartwychwstania, do kwestii po prostu Chrystusa samego. Między innymi występuje tam postać autentyczna, Habermasa, sam Benedykt XVI, papież Ratzinger z nim dyskutował w naukowych filozoficzno-teologicznych artykułach. Tam są zadawane bardzo szczegółowe, naukowe pytania o bardzo różne szczegóły z historii Jezusa. Zaskakuje go też ilość tych napisanych na temat Chrystusa faktograficznych dzieł i potem, to jest też kwestia medyczna, psychologiczna, socjologiczna, od różnych stron, próbuje na to zjawisko, tak to nazwijmy Chrystusa, i tego, co z nim związane, spojrzeć. No właśnie, on konsultuje wśród tych specjalistów, nie tylko ludzi wierzących albo takich, którzy przynajmniej zadają sobie bardzo mocne pytania również w sensie wiary, nie tylko w sensie faktów i, i, i filozofii. On konsultuje nawet osoby niewierzące, które są ateistami, ale które nie chcą jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności potwierdzić mu jego tez, które on ma. Są to tezy do obalenia wszystkich, i on był jakby rozczarowany tym swoim śledztwem, bo był przekonany, że to się po prostu da udowodnić, że Chrystus jest mitem, że jego zmartwychwstanie w szczególności jest mitem, że nigdy nie umarł i nigdy nie zmartwychwstał. Że te rzeczywistości, te twierdzenia się rozpadną, a one zaczynają się składać. I to składają się w taką całość po prostu mocno uargumentowaną, która sprawia, że on nie ma wyjścia, musi stanąć wobec faktu, że Chrystus był, że Chrystus żył, że są na temat tego świadectwa, że chrześcijanie nie wymyślili tej historii. Jest taki nawet pewien moment, w którym mówi, że Żydzi nie uznawali świadectwa kobiet, a przy zmartwychwstaniu były najpierw kobiety. No i jeden z naukowców obala jego tezę, mówiąc, no właśnie, gdyby to było sfingowane, ta opowieść o zmartwychwstaniu Chrystusa, to by takiego argumentu, że to kobiety odkryły zmartwychwstanie Chrystusa, nigdy nie podano w opowieści. Powieściach ewangelicznych. Żeby mówić o zmartwychwstaniu trzeba najpierw też zmierzyć się z samym faktem męki i śmierci Pana Jezusa i tak bardzo dokładnie przyglądając się temu samemu zjawisku, jak to mogło przebiegać, jak, jaka to była męka, jak rzeczywiście ciało Jezusa również w tym wszystkim się musiało znajdować. Również się temu od strony medycznej przygląda, ale wtedy patrząc nawet na ten fakt, że Coś takiego miało miejsce, jeszcze mówimy przed zmartwychwstaniem. Pozostaje to pytanie, ale dlaczego? To pytanie bardzo mocno też pada o motywy, dla których Chrystus miałby coś takiego podjąć. I to jest pytanie, którego już się nie da udowodnić, w którym zaczyna się, już, przechodzi to na inną troszeczkę płaszczyznę, niż tylko szkiełko i oko. To pytanie jest zasadnicze, ponieważ ono umiejscawia całe dochodzenie i całe myślenie na temat Jezusa, właśnie w tej takiej bezpośredniej, osobistej perspektywie. To znaczy, że to się staje pytaniem nie ogólnym, tylko pytaniem moim. I dlatego dlaczego Chrystus to zrobił? Tam odpowiedź pada, zrobił to z miłości. I ta odpowiedź go zaskoczyła, tak jakby wtedy powstało pytanie, co to znaczy miłość. Kochając swoją żonę na przykład kochają swoją żonę. Tam wchodzi jeszcze taki bardzo motyw poważny, również sprawiający, że całe to dochodzenie, cała ta sprawa Chrystusa nabiera egzystencjalnego i osobistego wymiaru, mianowicie jego konfliktu z ojcem. On nie akceptował swojego ojca, nawet kiedy doszło do jakichś tam powiedzmy urodzin jego dziecka. On nie chciał, żeby rodzice przyszli i w ogóle ich nie o tym nie zawiadomił. Kiedy rodzice się pojawili, to właściwie no, wyprosił swojego ojca, dlatego, że jego zdaniem, jego ojciec nigdy się nim nie interesował, nigdy go nie kochał, co oczywiście nie było prawdą, jak się na końcu okazuje. Natomiast chcę powiedzieć, że właśnie postawienie kwestii miłości, to pytanie chyba czyni najbardziej nie tylko egzystencjalnym, ale kwestią osobistą dochodzenie, które prowadzi w sprawie Chrystusa Lee Strobel. Wiary nie można uargumentować do końca, to znaczy nie można nikogo przekonać do wiary. Argumenty są i są to fakty historyczne, bo wiara, jak mówię, potrzebuje zrozumienia, ale wiara pozostaje zawsze łaską Boga. Tego nie da się wymusić. To jest tak, że ktoś nawet mógłby mieć wszystkie argumenty, jakie istnieją, przebadać wszystkie dowody. To jednak kwestia jakby przylgnięcia do wiary, spotkania z Chrystusem jest jednak darem od Pana Boga i, i to w tym filmie też jakoś powoli się dokonuje. To jest również zmaganie, właściwie taka walka. Trochę. Można walczyć o to, żeby uwierzyć. Można walczyć o to, żeby nie uwierzyć. Można być pokonanym w tej walce. Historia świętego Pawła również jest tego opowieścią, o tym opowieścią. Świadka właściwie życia tego, co się działo, i, a jednocześnie kogoś, kto nie uwierzył, mimo że widział chrześcijan ludzi i, i był w tej przestrzeni blisko śmierci Chrystusa, a jednocześnie no, nie było tak. Więc to jest czasami takie w naszym życiu, patrząc już korzystając też z tej historii, z historii świętego Pawła w pewien sposób i Listrobla, i świętego Pawła, że to jest troszeczkę takie zapytanie też stawiane nam, czy my chcemy, czy nie chcemy, albo czy chcemy wierzyć, czy chcemy nie wierzyć. Czy można tak te kwestie stawiać? Można jak najbardziej. Okazuje się, że Listrobel uważał się za dziennikarza obiektywnego. I w filmie wiele razy nawet jego szef mówi, że obiektywizm jest najważniejszą wartością, jaką wnosimy w prasie, bo była to, jest do dzisiaj licząca się bardzo gazeta. List Robel sobie przypisywał ten obiektywizm. Natomiast w bardzo wielu tych wywiadach również ze specjalistami, bo on jeździł po całym świecie, żeby znaleźć tych ludzi, którzy mu potwierdzą, że Chrystusa nie ma, że go nie było, albo że przynajmniej nie zmartwychwstał, prawda? Ku jego rozczarowaniu wszyscy poddawali tę tezę w wątpliwość i on sam w pewnym momencie zrozumiał, że on ma pewne założenie. Niby uważał się za człowieka obiektywnego, a w gruncie rzeczy on chciał udowodnić, ponieważ sam w to nie wierzył. To jest dokładnie to, co ostatnio uczyniony doktorem Kościoła John Henry Newman mówił o, o tym właśnie takim podstawowym aksjomacie. Jeżeli człowiek nie wierzy, to wydaje mu się, że szuka prawdy jest wtedy obiektywny. A tak właśnie nie jest, dlatego że niewiara jest już założeniem, jest już nastawieniem i to wcale nie jest obiektywne poszukiwanie. I on w pewnym momencie też to zrozumiał, zwłaszcza wtedy, kiedy grana przez Faye Dunaway znakomitą aktorkę, psychiatra światowej sławy, taką w filmie rolę miała, zapytała go o jego relację z ojcem. I on nie chciał o nich mówić i to pokazało mu, że chociażby ten brak relacji z ojcem mógł wpłynąć na to, jak on postrzega Boga. Tak jak nie czuł się kochany przez ojca, co nie było prawdą, tak samo jakby nie potrafił pojąć tej miłości Pana Boga. Natomiast z drugiej strony jest coś bardzo fajnego, ponieważ to dochodzenie do wiary jest pewnym procesem i to procesem, który nie odbywa się bez bólu i to czasami fizycznego, czasami po prostu takiego egzystencjalnego, a czasami wręcz takiego wewnętrznego, bardzo głębokiego, bo ten ból przeżywała jego żona, która bardzo cierpiała z powodu tego, że nie potrafi przekazać mu swojej wiary, a może bardziej, że traci tego męża z powodu tych relacji, które się no, rwą w jakiś sposób, Sposób, a z drugiej strony on sam przeżywał wielki ból. Jakby to powiedzieć, Gra z Chrystusem jest niebezpieczna. <laughs> Dlatego, że kto chce szczerze z Nim dyskutować, naraża się na niebezpieczeństwo uwierzenia, spotkania Go, rzeczywiście go spotkania Go. I właśnie może ten ból w jakimś sensie jest potrzebny, żeby rozbić ten aksjomat, który mamy w sobie. To tylko tak się mówi, że próbujemy być obiektywni. To nie jest prawda. Właśnie otwartość wewnętrzna oznacza coś więcej niż tylko argumenty zewnętrzne. Ta otwartość jest czasem fundamentalna i dopiero dzięki tej otwartości, jak my chrześcijanie wierzymy, Duch Boży wchodzi w człowieka i pozwala mu zrozumieć to, co argumenty czysto intelektualne nie potrafią dostrzec. Tym bardziej, że kiedy mówimy też o tej obiektywności i o tym, żeby zachować taką neutralność tak zwaną, często drażniące jest, i w tym filmie też to jest widoczne, to jak bardzo ludzie, którzy wierzą są zawładnięci wiarą i to się może wydawać ludziom, którzy tego nie podzielają, że to właśnie zaciemnia o ocenę rzeczywistości. Czy istnieje wobec tego w ogóle jakaś neutralna rzeczywistość w tej kwestii? No nie ma takiej rzeczywistości, dlatego że my żyjemy tylko pozornie w rzeczywistości racjonalnej, gdzie wszystko jest jasne, gdzie wszystko jest logiczne, a to jest tylko pewien pozór, który my sobie tworzymy w umyśle. Nad nami, pod nami przenikający nas Duch Boży sprawia, że poddajemy albo cała rzeczywistość jest poddawana przemianie i poddajemy ją w wątpliwość. Wystarczy, że stracimy miłość, że ktoś bliski nam umrze, wystarczy, że coś nam się nie powiedzie i wtedy dopiero widzimy, że ta rzeczywistość, którą uważaliśmy za tak pewną i tak jasną i racjonalną, że to wszystko fruwa w powietrzu w gruncie rzeczy, że bez miłości Pana Boga, a to jest przecież wiara chrześcijańska, my wierzymy, że Bóg nas kocha, nie że my kochamy Boga, bo nasza miłość do Pana Boga jest zawsze biedna, ślepa i kulawa. Tak to jest po prostu. To, że ta miłość Boga może stanowić, miłość Boga do nas może stanowić prawdziwy fundament, na którą trzeba się otworzyć, ponieważ ona wychodzi poza to, co jesteśmy w stanie objąć swoim umysłem. I to jest bardzo ważny argument dzisiaj. Nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. Ja pamiętam taką dyskusję sławną papieża Ratzingera, który miał swój znany Nieszczęśliwie wykład w Ratyzbonie, w którym pokazał, że ateiści wcale nie są lepszymi rozmówcami w dialogu międzyreligijnym, takim jak na przykład dialogu z, z islamem, od chrześcijan. Dlatego, że tak, tak się wielu ateistom wydaje, że my jesteśmy niewierzący, więc możemy właściwie z każdym porozmawiać, z każdym się dogadamy. Jesteśmy otwarci na każdą możliwość. Jesteśmy otwarci na każdą możliwość. A Benedyk w tym wykładzie, między innymi, ale również w swoich innych wypowiedziach, ukazał, że zwłaszcza dla muzułmanów, ktoś, kto nie wierzy, to jest tak jakby. Wypadł Pan Bogu z koszyka i właściwie jest nikim, nie ma, nie ma żadnych podstaw do rozumienia, bo nawet kiedy oni się biją czy kłócą z chrześcijanami, niekoniecznie z motywów wiary, najczęściej to są zupełnie inne motywy, to jednak szanują ich, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w Boga. Może źle, według nich, może inaczej, ale jednak wierzymy. Natomiast człowiek, który nie wierzy, to tak jakby był człowiekiem pozbawionym łaski Boga, a zatem właściwie nikim, jakby nie był osobą. Może kimś, kto nie widzi rzeczywistości w pełnym wymiarze, który nie zakłada tylko tego, że to, co widzimy, to, co możemy zmierzyć, zważyć, czyli materialnie, czy też rzeczowo, jest faktem istnienia. Że to nasze istnienie jest znacznie szersze, bez tego całego spojrzenia na rzeczywistość, na człowieka, można powiedzieć, że rozmowa jest niekompletna, tak jak też papież Benedykt powiedział, że odpowiedzi na wszelkie pytania, które zatrzymują się przed progiem Boga, są niepełnymi odpowiedziami. To dopiero to dopowiedzenie zamyka całe zdanie, że tak powiem. W związku z tym wynika z tej naszej rozmowy również i z tej historii Listrobla, że to nie jest kwestia faktów, tylko kwestia motywów, dla jakich się coś przyjmuje albo odrzuca. Tak, to jest właśnie to nastawienie. A właśnie John Henry Newman mówił o tym aksjomacie. I ten aksjomat, w którym wykluczamy istnienie Boga, to jest nasz aksjomat. To jest nasz, nasz nazwijmy to, upór. Nasza wiara właściwie. Nie? My też wierzymy, że Boga nie ma. Po prostu, bo tak. A dlaczego? Dlatego. Prawda? To są takie argumenty, które właśnie podważają całą naszą racjonalność. Zwłaszcza tych, którzy chcą wrzucić, powiedzmy, istnienie Chrystusa, czy zmartwychwstania Boga, który przyszedł na ziemię, między. Bajki. Namawiam słuchaczy do tego, żeby zajrzeli do tego, co mówił na temat aksjomatu wiary John Henry Newman, ponieważ on będąc właśnie intelektualistą, filozofem i również literatem znakomitym z całej ówczesnej elity intelektualnej brytyjskiej, anglikańskiej, on właśnie zwrócił na to uwagę, że człowiek, który zamyka się na tę rzeczywistość, którego nie obchodzi ta rzeczywistość, siebie stawia sam, po prostu swoją własną decyzją poza prawdą. Poza prawdą. To jest jeden aksjomat prawdy. I dlatego ten film jest jakby pokazaniem, udowodnieniem bym powiedział na przykładzie historii Listrobla, że jeżeli jesteśmy tacy przekonani, że Pana Boga nie ma, że Chrystus nie zmartwychwstał, że Boga nie ma, że Chrystus nie umarł, że w ogóle Go nie było, spróbujmy zająć się tą kwestią. Spróbujmy się zająć. Dlaczego, się, dlaczego chcemy ją pominąć? Prawda? Spróbujmy tak jak Listrobel zmierzyć z tą kwestią. Za sprawą Chrystusa. Za sprawą, na przykład, sprawą Chrystusa, tak jak to jest w tym e, tytule tego filmu. I wtedy zobaczymy, że sprawa z, zaczyna być dużo bardziej jakby skomplikowana i my zaczynamy się otwierać. Dlaczego chcemy pominąć całą tę kwestię wiary, tak jakby to e, było coś nienaukowego. Okazuje się, że nauka jest jak najbardziej zgodna z faktami, które, e, które e, no, przedstawione są chociażby w filmie i w książce. Dlaczego pomijamy ten fakt? A to już jest pewien wybór, założenie, w którym my po prostu sami stwierdziliśmy, że Boga po prostu nie ma i koniec. I to dopiero otwiera przed nami drogę też taką samopoznawczą. Dlaczego tak się dzieje w naszym życiu? Tak jak tutaj przywoływana historia z własnym ojcem Listrobla, która mogła stanowić to zarzewie do tego, że nie zgadzam się na Boga, na to, że On jest podobno dobry i kochający. Tym bardziej, że to też jest próg, o który wielu ludzi rozbija się w swojej ewentualnej wierze do Pana Boga w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, że tak okrutna śmierć Boga nie mieści się w głowie, że to może być znak miłości. Tak, ta kategoria, jakby to powiedzieć, czasami jest odrzucana kompletnie, dlatego, że nie chcemy wpuścić tej prawdy do naszego, do naszego wnętrza. Nie potrafimy sobie z nią poradzić i bardzo często z tego powodu odrzucamy i Boga, i kwestie wiary, i Kościoła. To wszystko wkładamy do lamusa, który nas nie interesuje, uważając się za intelektualistów. A nie zdając sobie sprawy, że ten wybór jest antyintelektualny właśnie, bo skoro, skoro ja wyrzucam pewne kwestie spoza mojej refleksji intelektualnej, to znaczy, że nie potrafię się z nimi zmierzyć. To znaczy, że nie jestem intelektualistą. to znaczy, że nie jestem racjonalny, wbrew temu, co twierdzę. I dlatego ten brak racjonalizmu doskonale wychodzi w tym filmie. Okazuje się, że istnieje świat, który wykracza nie przekreśla intelektu, ale wykracza poza intelekt i intelekt jest nam potrzebny, żeby otworzyć się w jakiś sposób na ten świat i jest jakiś inny rodzaj poznania niż tylko to, co można, jak powiedziała Pani, zważyć i zmierzyć. Pytanie w związku z tym ostatecznie brzmi nie tyle, czy Chrystus z martwych zmartwychwstał, tylko co ja z tym zrobię, jeżeli to jest prawda. Tak, jest to jak najbardziej pytanie osobiste. Jest to pytanie osobiste. To nie chodzi o moją żonę, to nie chodzi o chrześcijan, to nie chodzi o Kościół, to nie chodzi o biskupów, o papieży, o świętych, o, o nawet nie o Chrystusa, tylko chodzi o mnie. Jak ja względem tej rzeczywistości się zachowam? Jeżeli uważam, że jej nie ma, spróbujmy pokazać i zmierzyć się z nią. A jeśli, jeśli ona jest, to czemu chcę ją wrzucić poza nawias mojej intelektualnej wędrówki, mojego spojrzenia, mojego życia osobistego? a życie i tak zadaje nam te bardzo ważne, może najważniejsze pytanie. Wielkanoc, Zmartwychwstanie Pańskie, myślę, że jest bardzo dobrym momentem, żeby no, zadać sobie trochę trudu albo też zmierzyć się właśnie, skorzystać z tego czasu właściwie. No to myślę, że zostawmy z tym naszych słuchaczy, ale może też im tego życzymy. Tak. Sobie też. Z całego serca życzę Państwu, żeby postawić sobie to pytanie, chociażby przez jakąś lekturę książki, a może przez odnowienie tego filmu Sprawa Chrystusa, albo pomyślenie o tym wszystkim, podpierając się właśnie refleksją ludzi, którzy są otwarci intelektualnie i którzy nie zrobili Boga z rozumu. Ojciec Marek Kotyński, redemptorysta, teolog, medioznawca, krytyk filmowy był naszym gościem w ten świąteczny czas. Bardzo serdecznie dziękuję, też życzę tego samego doświadczenia, bo to każdy musi się też w tym odnawiać. To nie jest raz na zawsze, wiadomo, dane. Małgorzata Barta witam. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Również wszystkiego dobrego na te święta. Życząc do usłyszenia. Polskie radio 24. Słowem wszystko. Ależ słowa i nie tylko. Już Państwu dziękujemy za poranek przed południe. Anna Pałdena, Agnieszka wieczorek, e, Dawid Twardziak i Wiesław Molak, a po wiadomościach południe zewam wasążnik. E, zapraszam w imieniu. No właśnie, co się będzie działo? Przysięgamy, że będzie pięknie, trzeba albo można posłuchać. To proszę posłuchać piękny świat. Reklama.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 Po reklamie.